Cześć, witajcie moi drodzy Witam was bardzo serdecznie Posłuchajcie podcastu po polsku Dziś zapraszam na coś specjalnego Zapraszam na odcinek niesamowity Dziś poprawicie swój język polski Ale nie to jest najważniejsze Najważniejsze jest to że dziś nauczymy się czegoś więcej Nauczymy się jak wejść tam gdzie chcemy wejść Nauczymy się jak osiągnąć cel, który sobie wyznaczyliśmy Witam w jednym z najlepszych podcastów po polsku Jesteście gotowi? Przygotujcie się na coś więcej niż tylko nauka języka polskiego. To o czym dziś opowiem jest ważne dla wszystkich. Nieważne czy mówisz po chińsku, czy po angielsku, po japońsku, czy po francusku. To bez znaczenia. Witam w dzisiejszym odcinku podcastu Ril Polish. Dziś porozmawiamy o dyscyplinie Dyscyplina to nie jest kara Dyscyplina to jest to, jak nasza świadomość uczy naszą podświadomość Dzięki dyscyplinie, nasza świadomość i podświadomość działają razem. Uzupełniają się. Dziś porozmawiamy o tym, jak osiągnąć swój cel. Jak dopiąć swego? Jak postawić na swoim? Zapraszam serdecznie. Realpolish.pl Your Polish language online resource.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 Mam nadzieję, że mnie słuchacie, inaczej moje gadanie nie ma sensu. Mam więc nadzieję, że jesteście tam po drugiej stronie, po drugiej stronie internetu i nie będę gadał po próżnicy. Nie wiecie, co to znaczy gadać po próżnicy? Gadać po próżnicy. To znaczy mówić niepotrzebnie Gdybym mówił i nikt by tego nie słuchał To znaczy, że gadam po próżnicy Więc mam nadzieję, że nie będę gadał po próżnicy Bo mnie słuchacie Dziś chcę mówić o tym Jak osiągać swoje cele to nie jest tak, że ja zjadłem wszystkie rozumy. To nie jest tak, że wiem wszystko. Nie, nie. Niestety, tak nie jest. Po prostu ostatnio zainteresował mnie ten temat i poszukałem materiałów na ten temat. Co zrobić, żeby dopiąć swego? Czyli co zrobić, żeby... Osiągnąć swój cel Jak to zrobić Czy są Na to jakieś sposoby Jakieś metody Szukałem materiałów na ten temat I dziś pomyślałem, że Podzielę się z wami Moimi przemyśleniami Po obejrzeniu wielu filmików Po wysłuchaniu różnych podcastów Otóż Najważniejszą rzeczą, jak mi się wydaje, żeby osiągnąć swój cel Tą najważniejszą rzeczą jest samodyscyplina Chodzi o to, że chociaż nie mamy chęci robić tego, co powinniśmy Żebyśmy to właśnie robili Spróbuję trochę jaśniej to wyjaśnić Na przykład Naszym celem jest przeczytanie jakiejś książki Jedyną drogą do tego celu jedynym działaniem Jakie pozwoli nam osiągnąć ten cel Jest czytanie tej książki Planujemy więc sobie Że codziennie przeczytamy 50 stron książki Wiemy o tym ale czasami nie chce nam się tego robić, nie chce nam się czytać książki. Jeśli mamy silnie rozwiniętą samodyscyplinę, to pomimo to, pomimo to, że nie chce nam się czytać książki, będziemy czytać zaplanowaną ilość stron. Jasne? To jest właśnie. Samodyscyplina. Nieważne, jak się czujemy, co myślimy, jaki mamy nastrój. Samodyscyplina, czyli umiejętność samokontroli, daje nam możliwość dojścia do celu, daje nam możliwość dopięcia swego, daje nam możliwość. Postawienia na swoim Nie ma wymówek To właśnie jest Samodyscyplina Samokontrola Samodyscyplinę możemy rozwijać Możemy trenować Samokontrolę Tak jak nasze mięśnie na siłowni Idziemy na siłownię I podnosimy ciężary Jeździmy na rowerze Trenujemy nasze Mięśnie. Tak samo możemy trenować samodyscyplinę. Już kiedyś mówiłem o tym, jak ważna jest umiejętność odłożenia nagrody na później, jak ważna jest umiejętność pokonywania swoich chwilowych słabości. To niechwilowe uczucia. To, co czujemy w danym momencie, ma dyktować nam, co powinniśmy robić. To nasze cele powinny wyznaczać nam drogę, prawda? Jeśli naszym celem jest schudnąć dwa kilogramy i widzimy na stole leżący czekoladowy batonik, mamy na niego chęć, Mamy chęć go zjeść Ale jeśli pomyślimy Że naszym celem Jest schudnąć dwa kilogramy Co mam robić? Zjeść czy nie zjeść? Oto jest pytanie Myślimy, myślimy Jeśli zjem batonik To schudne, czy utyję? No, oczywiście, utyję Zatem odpowiedź jest prosta Nie wolno jeść tego batonika Choćby nie wiem co No i nie jemy batonika Okej? Okay? Jasne To jest samodyscyplina Łatwo powiedzieć Ale trudniej zrobić Nasz cel To co chcemy osiągnąć Dyktuje nam Podpowiada nam Co mamy zrobić wszystko to łatwo wygląda Łatwo o tym się mówi Ale o wiele trudniej to zrobić Ciągle mamy jakieś wymówki Ciągle usprawiedliwiamy się Sami przed sobą Mówimy, dobrze, jeden raz mogę zjeść batonik Ja też tak mam, niestety Dlatego chcę dziś podzielić się z Wami różnymi metodami, jakie znalazłem, żeby wzmocnić samodyscyplinę, samokontrolę. Zatem, nadstawcie ucha, słuchajcie bardzo dokładnie. Jesteście gotowi? Halo, halo, jest tam ktoś? Jest tam ktoś? Słuchacie mnie? Jesteście gotowi? Pierwsza ważna rzecz. Musimy pamiętać, że za osiągnięcie celu płacimy cenę. Musimy być świadomi tego, czyli musimy wiedzieć o tym, że osiągnięcie celu będzie nas kosztowało. Im trudniejszy cel do osiągnięcia, tym koszt będzie większy. Nie myślę tu o pieniądzach Chociaż czasami mogą to być również pieniądze Myślę o poświęconym czasie O poświęconych przyjemnościach O bólu, który czasami jest konieczny Żeby osiągnąć cel Zatem decydujemy o tym Co chcemy osiągnąć I wyznaczamy cenę za to to bardzo ważne, żeby być świadomym tego, co chcemy poświęcić za osiągnięcie celu. Czas, pieniądze, przyjemności. I w końcu, co zresztą jest najważniejsze, płacimy tę cenę przez konsekwentne dążenie do celu. Ludzie, którzy osiągają swoje cele, po prostu chcą płacić cenę za to, że osiągają te cele. Są świadomi tej ceny. Są świadomi różnych wyrzeczeń, które są konieczne do osiągnięcia celu. Wyrzeczenia to są rzeczy, które... Są dla nas przyjemne, ale których nie robimy Bo nam to przeszkadza w osiągnięciu celu To są właśnie wyrzeczenia Jeśli ktoś chce schudnąć, ale bardzo lubi czekoladę To wyrzeczeniem dla niego jest niezjedzenie czekolady hmm? Rozumiecie, co to są wyrzeczenia? Jeśli coś lubimy robić, ale tego nie robimy to jest wyrzeczenie Wszyscy chcemy być szczęśliwi, zdrowi, wysportowani Chcemy być niezależni finansowo Ale większość ludzi nie chce płacić za to ceny Większość z nas nie chce robić wyrzeczeń Chcesz być zdrowy i szczupły? Musisz płacić cenę za utrzymanie diety to od ciebie zależy Ile razy w tygodniu zjesz lody Ile razy zjesz czekoladę To może być raz w tygodniu Ale może być Dziesięć razy w tygodniu Cena wyrzeczeń Zależy tylko od ciebie Ale właśnie to Podoba mi się najbardziej To, że to zależy Ode mnie Od nas to my mamy wszystko pod kontrolą To świetnie Skoro mamy to pod kontrolą To już nie jest tak źle Zatem często jest tak, że wyznaczamy sobie jakąś cenę Ale później robimy wyjątki Uzasadniamy dlaczego Odchodzimy Od naszego planu Dlaczego nie trzymamy się Naszego planu Dlaczego nie robimy tak Jak postanowiliśmy Wiem o tym Bo sam tak robię Mówię sobie To tylko raz Tylko jeden batonik Tylko dziś nie pójdę biegać I tak dalej I tak dalej Z tego jednego razu Szybko robi się Wiele razy Prawda? Znacie to? Robicie tak samo? Kiedyś słyszałem takie zdanie Za każdym razem, jeśli robimy coś I to nas nie zabije To następnym razem robimy to znowu Zastanówcie się, jeśli zrobimy coś I od razu nie czujemy bólu To nasz mózg myśli, że to jest Dobre, chociaż w przyszłości, za miesiąc, za rok, może okazać się, że to wcale nie było dobre. Rozumiecie? Jeśli od razu nie czujemy, że to jest złe, to powtarzamy to samo zachowanie. No i drodzy, uwaga. Teraz powiem coś bardzo mądrego Jesteście gotowi? Uwaga! Rób to, co jest dobre A nie to, co jest łatwe Dobre, prawda? Ludzie, którzy osiągają swoje cele Mają nawyk robienia rzeczy, które są dla nich dobre Nawet jeśli w tym momencie nie mają na to ochoty nie mieć ochoty na coś, to znaczy nie chcieć czegoś robić, ok? Nie mam ochoty dziś biegać, to znaczy nie chce mi się dziś biegać. Zwykle wydaje nam się, że ludzie, którzy dopinają swego, jak to mówimy, którzy osiągają swoje cele, myślimy, że tym ludziom jest łatwiej. Dla nas nie jest łatwo chodzić na trening, ale myślimy, że Arnoldowi było łatwo dźwigać te wszystkie ciężary Prawda jest jednak inna Prawda jest taka Ludzie sukcesu również nie lubią robić tych rzeczy Nie lubią Robią to, bo wiedzą, że to jest dla nich dobre Ale nie lubią tego Jednak to robią To jest właśnie różnica Między średniakami, ludźmi przeciętnymi, a ludźmi sukcesu. Oni są tacy sami jak my. Dokładnie tacy sami. Ale oni postępują inaczej. Czyli inaczej się zachowują. Co innego robią codziennie. Dlatego mają inne efekty. Ludzie sukcesu nie lubią wielu rzeczy, które robią Ale mają nawyk robienia tych rzeczy Rzeczy dla nich dobrych A nie rzeczy, które łatwo robić Jednak co ciekawe Robienie rzeczy odpowiednich, dobrych Staje się łatwe Jeśli powtarzasz to Odpowiednią ilość razy Jeśli robisz to Odpowiednią ilość razy. Pomyśl sobie tak. Co jest dla mnie teraz najważniejsze? Jaki nawyk? Jaki nawyk pomoże mi osiągnąć ten cel? I skoncentruj się na tym nawyku. Spróbuj wyrobić sobie ten nawyk. Jeśli twoim celem jest nauczyć się polskiego, to tym nawykiem może być na przykład codzienne słuchanie historyjek po polsku Rób to codziennie Bez względu na pogodę Bez względu na to, czy jesteś zmęczony albo zmęczona Po prostu nie idź spać, jeśli dziś jeszcze nie słuchałeś historyjek Proste Żadnych wymówek Żadnego tłumaczenia Nie ma nie słuchałeś? Nie idziesz spać Proste Rób tak przez 30 dni Potem przez następne 30 dni W końcu poczujesz, że słuchanie historyjek jest bardzo łatwe I w zasadzie nie możesz żyć bez tego No może trochę przesadziłem Mam nadzieję, że rozumiemy się Skoncentruj się na jednej dziedzinie swojego życia I wprowadź do swojego życia nowy, dobry nawyk To będzie codzienny krok w kierunku twojego celu Musisz ciągle się pytać Pytać samego siebie Który krok jest dobry, a który krok jest łatwy Ciągle musimy wybierać Musimy wybierać bo jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Musimy kierować swoim życiem. Tak jak kierowca kieruje samochodem. Uwaga. Teraz powiem znowu coś ważnego. Gotowi? Okej. Okay. Bądź dumny. I ciesz się z tego, że robisz coś trudnego. Że Pokonujesz swoje słabości. Bądź dumny i ciesz się z tego, że robisz coś trudnego, że pokonujesz swoje słabości. Jasne? W ten sposób wzmacniasz swoją samodyscyplinę. Nie lubisz biegać, więc biegaj codziennie 4 km. Dlaczego? Bo w ten sposób Wzmacniasz swoją dyscyplinę Stajesz się człowiekiem Który ma większą samokontrolę Jeszcze raz Bądź dumny z tego Że robisz to, czego nie lubisz A co jest dobre dla ciebie Jeśli pomyślisz sobie Nie, nie mam ochoty tego robić Odpuszczam sobie Nie, właśnie to zrobię Pokażę sobie, że mogę to zrobić. Jeśli mogę to zrobić, to znaczy, że mogę zrobić o wiele więcej. Mogę zrobić to, co zechcę. Mogę osiągnąć to, co zechcę. Mogę osiągnąć każdy cel. Pamiętaj, to, kim się stajesz, jest o wiele ważniejsze od tego, co robisz. To tylko bieg. Ale najważniejsze Że stajesz się osobą Która kontroluje To co robi To jest ważniejsze Niż ten bieg Jasne? Akurat o biegu mówię Ale chodzi mi o każdą rzecz Słuchanie podcastów Czytanie książek Zdrowe jedzenie, sen Wszystko co prowadzi cię do celu To co robisz Decyduje o tym, kim się stajesz Decyduje o tym, kim będziesz Ciesz się z tego, co robisz Bądź dumny z siebie W ten sposób stajesz się coraz silniejszy Coraz łatwiej osiągasz swoje cele Jeśli stajesz się silny w jakiejś dziedzinie życia To stajesz się silny w innych dziedzinach życia to jest wspaniałe w tym Jedno wpływa na drugie Kiedyś słyszałem takie zdanie Jak robisz jedną rzecz Tak robisz wszystko Jedno ma wpływ na drugie Jeśli odpuszczasz w jednej dziedzinie W jednej części życia To ma wpływ na inne części życia Te wszystkie małe kroczki mają wpływ na całe nasze życie Nasze życie składa się z tych małych kroczków Zaczynasz od czegoś małego I powoli, powoli zaczyna wszystko działać Zaczynasz mieć wszystko pod kontrolą Jeśli słuchasz historiek po polsku Na początek to może być pięć minut Następnego dnia sześć Potem siedem. Łatwo jest dołączyć, dodać jedną minutę każdego dnia. To jest właśnie samokontrola. Doskonalenie samego siebie. Jeśli wczoraj mogłem słuchać pięć minut, dzisiaj mogę posłuchać tyle samo i odrobinę więcej. Jak myślisz, kiedy każdego dnia Mamy pierwszą możliwość Żeby trenować Samodyscyplinę Oczywiście rano Zaraz po zgaszeniu budzika Dlaczego nie wstaniesz Wcześniej O 30 minut niż musisz Wstań Wcześniej o 30 minut To będzie czas Żeby pracować nad sobą Żeby pracować Nad swoją Samodyscypliną Masz dodatkowe 30 minut Możesz słuchać podcastu Możesz czytać Możesz gimnastykować się Biegać Rozwijaj w sobie Umiejętność samokontroli Rozwijaj w sobie Samodyscyplinę Rozwijaj się psychicznie Fizycznie i emocjonalnie Osiągaj swoje cele Kontroluj swoje życie nie, życie ma Ciebie kontrolować To Ty masz kontrolować życie Ty masz moc Ty decydujesz o tym, co robisz, a czego nie robisz Większość ludzi żyje jakby we śnie Właściwie nie wiedzą, czego chcą Ludzie płyną rzeką, płyną łódką i dopłyną tam, gdzie wyrzuci ich woda na brzeg Nie kontrolują niczego Zachęcam Cię do wzięcia pod kontrolę tego, co możemy kontrolować Oczywiście, nie wszystko możemy kontrolować Nie na wszystko mamy wpływ Nie mamy wpływu na pogodę nie mamy wpływu na wiele różnych rzeczy Możemy jednak kontrolować To co robimy w danej sytuacji I właśnie tak postępują ludzie Którzy chcą osiągnąć swój cel Co o tym myślisz? Zgadzasz się ze mną? Jestem bardzo ciekawy Myślę, że na dziś to będzie już wszystko. Jeśli słuchasz mnie pierwszy raz, to przypominam, że więcej podcastów znajduje się na stronie realpolish.pl Podcasty znajdziesz również na iTunes. Wystarczy wyszukać hasło RealPolish. Jeśli podoba Ci się to, co robię, proszę napisz komentarz, napisz krótkie review, krótką recenzję. Daj mi 5 gwiazdek! Tym, którzy o tym jeszcze nie wiedzą chcę powiedzieć, że na mojej stronie znajduje się kurs dla początkujących, który nazywa się 100 Daily Polish Stories To są historyki z pytaniami i odpowiedziami A dla średnio zaawansowanych jest kurs Daily Polish Listening to 365 historyjek. Jest też klub VIP, w którym co dwa dni ukazuje się nowy filmik. Jeśli zapiszesz się do klubu, to masz dostęp do wszystkich filmików, które już tam są i do wszystkich, które powstaną. Dobrze, to już naprawdę wszystko. Zapraszam, zachęcam. Do brania życia w swoje ręce Do wyznaczania sobie celów I do dążenia do tych celów Pomału, pomału Każdego dnia możemy być lepsi Możemy być bliżej naszego celu Pozdrawiam bardzo serdecznie Jak zwykle mówił do was Piotr